Raz, raz, raz, raz. Dzień dobry, dzień dobry, witam, po raz kolejny, kolejnego dnia jadę do pracy. Zauważyłem, że najlepiej się gada, jak się ma mikrofon przy ustach i da się najmniejszą czułość, bo wtedy nie zbiera tych wszystkich hałasów z zewnątrz. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie będzie zbierać. Zobaczymy, jak to wyjdzie potem. Chajnie by było, jakby, jakby można przymocować go do kierownicy jakoś. O, jest podsłuch. O, jestem. No, wczoraj wyszło mi z wczorajszej jazdy, że ta trasa przez budowę wcale nie jest taka dłuższa strasznie, I mimo tego, że się stoi w korku. To czasowo wychodzi to całkiem nieźle, więc dzisiaj spróbowałem jeszcze raz zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja wiem, że nie wszyscy lubią stać. Ja też nie lubię stać, ale skoro hmm, skoro tak naprawdę <śmiech> jechałem krócej niż przez objazdy, no to to nie wiem co jest najważniejsze. Chyba czas jednak. Chwal Ważne, żeby być w pracy jak najszybciej. No. Ciekawe, jak będzie słychać tło teraz. Kurde, tylko jedna ręka jest zajęta wtedy. Jak się gada w ten sposób, trzymając go ręką. Trzeba sobie jakieś trzymadełko zrobić, żeby przy ustach było. Hmm, w ustach mam. Bez śniadania wioza sobie jakieś bułeczki do śniadania, do pracy. No i co? I roboty. Śnieg już zdążył przy, przysypać te kupy ziemi, mimo tego, że nie padał śnieg wczoraj, więc to pewnie to jakiś starość leży. Tu widzę dwóch ludzi z łopatami obok koparki. Coś tam wysypują. Zrzucają na ziemię jakieś ziemię. Co, co to ma być? O, kolejne koparki. No jak się zbliżamy do epicentrum, to jest jednak coraz większy ruch. Także jest git. No i korek jest dobry, dlatego, że można sobie pogadać. O. Jakbym jechał, to bym nie mógł trzymać mikrofonu w łapie. Co się zmieniło od wczoraj? W zasadzie nic. O, dzisiaj jestem słomialny wdowiec, bo Magda pojechała na jakąś delegację, gdzieś tam. Tych z dwójki wystartował i ja nawet nie zauważyłem. Trzymałem mikrofon i nie zmieniłem biegu i z dwójki ruszyłem. Ha, to jest mocny silnik. No, całkiem nieźle jest, już prawie jestem przy epicentrum robót. Jest całkiem nieźle, więc myślę, że w pracy będę szybko. 9 minut jadę. According to board. Tu co? Tu clock on board, whatever. A, patrząc na zegar komputerowy dostępny w samochodzie. Jak to się nazywa? Zegar lokalny? Nie. Zegar pokładowy. O, właśnie. Zgodnie z zegarem pokładowym jedziemy już 10 minut. Więc nie jest tak tragicznie. To jest faktycznie z dwójki startuje. Nie. Yeah. No, to jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dzisiaj policja znowu. Oni chyba codziennie tu stają na skrzyżowaniu. No. Więc stoi sobie policja i pilnuje porządku na skrzyżowaniu. Wciąż 10 minut po starcie i już jesteśmy na skrzyżowaniu. Nieźle jest. Chyba nawet szybciej niż zwykle, kiedy tej budowy nie było, szczerze powiedziawszy. Bo wtedy były straszne korki. Tutaj. No i fajnie. Jedziemy sobie do pracy. Znowu nudy. Tak, bo podcast długi i nudny jest... Nie, podcast nudny i długi jest długi i nudny. Taka jest zasada. A ja sobie tak gadam chyba, żeby gadać, żeby coś nagrać, żeby się rozgrzać, rozruszać, rozkręcić. Dobra, moje światło. I się z tym moim rozwalonym światełkiem. Będzie dopiero pull over, man. Pull over, pull over. Same pullover jakieś godne. No to jedziemy. Jest szybciej. Kurde. To pieprzyć objazdy. Będę jechał przez budowę. Jest zdecydowanie szybciej, moi drodzy. Szybciej, szybciej, szybciej. O! Szybciej! Szybciej! Jest najszybciej, najszybciej. Ty, no co? No co, no co, no co? Nie muszę w światło, jestem to przyspieszony. Ja! Ale zielona linia, zielona fala. Ja pierdzielę wszelkie objazdy, kurde. Słuchajcie, to jest Od odkąd robią te budowy, od odkąd budują ten cholerny tramwaj, szybciej można przejechać niż normalnie. To jest coś niespotykanego, mimo tego, że stoję. Czyli jednak ludzie robią korki, a nie jakieś tam budowy. Ludzie, ludzie autami swoimi śmierdzącymi, palącymi, benzynę ropę i olej spod frittex z McDonalda. To oni robią korki, to przez nich się robi. No gdyby nie oni to by nie było karków. Haha jakieś ładne volvo przede mną. Jakby się wpakuje w Cooper, to dopiero będzie. Więc nie wpakujmy się w Cooper żadnemu samochodowi ładnemu. Brzydkiemu też nie, bo to szkoda. Nie ma co. Eee. Kurde, patrzę sobie na wskaźniki poziomu jeszcze się wpakuje w Cooper faktycznie. No, to już tyle. Pojechaliśmy. To, to ja rozumiem, czy to jakiś magic, normalny magic, zajęło mi to 14 minut. Kurde, znowu na twójce ruszałem. Eee. Moi drodzy, 14 minut. 14 minut. Ostatnie HM 35, bo wziąłem jakiś objazd. I co, dzienniki korkowe będziemy robić? Nie, nie ma sensu. Teraz dojechaliśmy. Gotowe. 8:34, dojechaliśmy. Jeszcze raz powtórzę. Jechałem 14 minut. 15, no 14, niech będzie. Mimo robót, mimo jakichś wykopów, mimo sznurka samochodów, w których musiałem stać, to jest po prostu niebywałe. To mi się zdarzyło. Czuję się jakbym odkrył coś niesamowitego po raz pierwszy w życiu. Jakbym odkrył nowy ląd, nową gwiazdę, kometę, nie wiem, wielką skałę zmierzającą w stronę Ziemi, która zagładzi, zgładzi całą ludzkość i, i wybije wszystkie, nie wiem, co może wybić. Słonie, szczury, myszoskoczki, chomiki. Też. Karoluchów nie wybije, bo karoluchów to nic nie wybije i szczurów. No coś niebywałego, naprawdę. Skandal. Skandal w pozytywnym znaczeniu. No i to na pewno nie jest do dupy. Eee, I co pozostaje? Pozostaje mi wstać i wyjść, i iść do pracy. Co będę siedział i gadał? Nic z tego gadania? O, na szczęście dzisiaj się włączyło, bo wczoraj to mi migało i nie włączyłem. Cholerny zoom. Muszę poszukać, czy nie da się jednym, włączy jednym przyciśnięciem włączyć. Monitor to mi nie jest potrzebny. Przepraszam. Zawsze mogę sobie potem wyciąć, jak mam coś za dużo. Lepiej wyciąć, niż, niż nie nagrać czegoś, co się powiedziało fajnego, i potem nie chcę się powtarzać. Ech! Dobra, ale takie gadanie to jest takie gadanie, które na nic nie przyniesie niczego i na nic nie jest. jest na nic, o tak powiem. Państwo moi mili, ileż można gadać o gadaniu, albo gadać o nagrywaniu. Przecież to jest takie gadanie tylko po to, żeby gadać, tak jak mój kolega mówił. Taki podcast nie ma sensu. On jest tylko dla nadawcy, autora, producenta. Tylko po to, żeby się wygadać. Bo normalnie nie może. Chyba. Nie wiem. Czemu, po co skąd? To taki blog w zasadzie byłby. Audioblog. Nie może nie ma się co czepiać, to faktycznie z drugiej strony, no bo to.. Jest, to w blogu też człowiek, na blogu, przepraszam, na blogu też człowiek pisze różne głupoty. Co myślina na klawiaturę naniesie i co? I i, co, I ktoś taki potem przyjdzie i powie, że o, że to w sumie bo sensu, że on tylko pisze po to, żeby pisać. No to fu. No gazeta to nie jest. sory Ha Hello. Jak to mówiła nasza wieszczka z konikiem różowym. Hello. No. Hm, także może jednak to nie jest tak. To jest niekomercyjne, amatorskie, nieprofesjonalne. Autorskie gadanie. O niczym po to, żeby się wygadać. Żeby sobie pogadać. A jak ktoś tego... Właśnie, to co innego, jak ktoś tego słucha. Bo może ma coś z głową nie tak. Jakby tak pomyśleć. Ha? Kto tego słucha? Jak, jacy są odbiorcy? Inni gadacze? To po co tak? Więc stawiam pytanie. Czy słuchacze polskich podcastów mają coś nie tak z głową? Hmm? Co wy na to? Czy mają coś nie po kolei? Czy są jakimiś... Podsłuchiwaczami nałogowymi? Czy muszą za wszelką cenę podsłuchiwać, podglądać, podsłuchiwać życie innych? A może to są masochyści? Może tak naprawdę mają czarne, obcisłe, skórzane wdzianka, które ubierają wieczorami? Przykuwają się do kaloryfera czarnymi kajdankami z kolcami? Bynajmniej nie z futerkiem i włączają sobie podcasty. O, zapuszczają sobie podcasty wszystkie, które wyszły danego dnia. I przykuci do Kaloryfera. Biczują się po plecach jakimś pejczem i wrzeszczą. Jeszcze, mów mi jeszcze, Aha, jeszcze, jeszcze. Rrr, rrr. Tak, tak. Czy, czy to jest obraz polskiego słuchacza? Czy to jest obraz przeciętnego słuchacza polskich podcastów? No słucham. No bo teraz ja się zaczynam bać. Może ja teraz mówię sobie coś, mówię, mówię. Nagrywam mój aksamitny głos na, na co? Na kilobajty tutaj, na kartę. A ten ktoś potem to w niecnych celach puszcza i biczuje się po plecach i nie wiem, zadaje sobie inny ból na przykład. Hmm, cóż bym mógł robić, żeby sobie zadać inny ból niż biczowanie po plecach. Wbiję sobie pineski pod paznokcie. Nie pineski, szpilki. Nie, to bez sensu jest. To jest głupie. Hmm. Co można robić, żeby sobie ból zadać? Można się nacierać wędzoną rybą. Po twarzy na przykład. Uo. Tak, i to by był obraz polskiego słuchacza podcastera. Pokój, Słuchacza polskich podcastów. W, cie, w czarnym, skórzanym, obcisłym stroju. Skórzanym, nie lateksowym chyba jest. Kogo by było stać na skórzany strój? W czarnym lateksie. Przykuty do kaloryfera kajdankami z kolcami kolczastymi kajtankami. Biczujący się pejczem i smarujący twarz wędzoną rybą i słuchający podcastów i mówiący, a, jeszcze, jeszcze. Mów do mnie jeszcze. Nie, no na pewno inne dzięki wydaje, ale nie chcę tutaj się produkować na parkingu stojącym. No jeszcze by był obciech, jakby ktoś usłyszał. A tak to mogę się po pobiczować tutaj. Oh. No to jak już się od... od jak to się mówi, odkujecie, nie odkujecie? No, jak się wyprączacie z tych kajdanek i zdejmiecie ten swój strój, to możecie skomentować. Ja nie chcę, żeby komentował ktoś, kto ma lateksowy, czarny, obcisły strój na sobie. Czemu czarny? Nie, bo różowy to głupio wygląda. Musi być czarny, zawsze jest czarny. W takie, z taką czapeczką z uszkami, jak, jak kot. O. To w jakimś filmie chyba było, któryś Batman. Co było? Człowiek kot? Czy kobieta kot? No a kobieta to nie człowiek według tego scenariusza, scenarzystów, filmów, producentów, nie wiem kogo tam. No, to miłego. Czegoś tam, co tam robicie. Idę do pracy. Papa. Pa. Proszę państwa, moje dziecko nauczyło się mówić daj. Powiedz daj. Daj, daj. Daj. Daj. Daj. Daj. Daj. daj. daj. daj. Właśnie wyciąga rękę w stronę mikrofonu. Daj, daj. No, Nie mogę. Daj. Nie mogę ci dać. Daj. Daj, daj. Pi pi pi pi pi. Daj, daj, daj. Daj, daj. Daj, daj, daj. Powiedz, Krzysiu, daj. Tak ładnie mówisz, daj. Powiedz. Daj. Daj. Daj. Daj. Daj. No Daj. koniec zabawy z dawaniem Halo, halo, jak Daj. słychać? Halo, halo? Tak, chciałem powiedzieć, że Daj. jest Daj. No po prostu masakra i pewnie powrót do domu zajmie mi trochę czasu, ale, ale są nowości poleciłem dzisiaj koledze niezwiązanego z branżą że tak powiem, przesłuchanie kilku podcastów na próbę mu wysłałem no i, i generalnie jego odczucia były takie dosyć średnie i powiedział, że te podcasty to są strasznie nudne tak naprawdę i przeważnie ludzie nie mają nic ciekawego do powiedzenia Gadają tylko po tym... Gadają tylko o samym gadaniu, albo po prostu gadają po to, żeby gadać. A może tak... No, bez jakiegoś tematu takiego... Znaczy z tematami to różnie, zależy. No i dało mi to trochę do myślenia odnośnie tego, że... Że nasza branża od wewnątrz... Nie, inaczej. Jak patrzysz na podcasting od wewnątrz, to wszystko jest fajnie. Podcasterzy słuchają nawzajem swoich odcinków, komentują. Klepią się. Klepią się po ramionach. Uu. Wszyscy się przyjaźnie poklepują. I jest fajnie. Ale... Jak dasz komuś z zewnątrz do posłuchania, to mogą być już różne odczucia na ten temat. No i co? No i teraz tak, umówiliśmy się z kolegą, że dam mu kilka dni, on sobie wybierze kilka losowych odcinków z, z katalogu polskich podcastów i za jakiś czas spotkamy się na obiedzie i porozmawiamy sobie na temat tego, na temat jego odczuć po przesłuchaniu tych przykładowych odcinków. No, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale muszę powiedzieć, że byłem dość, no, że to był kuboł zimnej wody wylany na głowę. Nie, nie myślałem, że aż tak ktoś może odbierać. I to wysłałem mu całkiem niezłe podcasty, może nie będę tutaj mówił teraz jakie, ale powiem, że całkiem, całkiem fajne mu wysłałem odcinki do przesłuchania. Takie, wiecie, no klasykę, że tak powiem. Jeśli chodzi o tytuły. No sam jestem ciekawy jak to wyjdzie. Praca, praca i po pracy. Właśnie wracam do domu pod wieczór Już jest prawie w pół do siódmej. Posiedziało się dzisiaj, posiedziało. A co tam? Wyrypany jestem jak koń po westernie. No ale no, można powiedzieć, że coś dzisiaj zrobiłem, także nie jest tak tragicznie. Eee, co jeszcze? No, wciąż nie wrzuciłem swojego odcinka nowego. Zbiera mi się coraz większa kupa materiałów. Potem się okaże, jak przyjdzie do dalszego wycinać z tego wszystkiego, to to nie będzie. Jak i kiedy... Masakra Uu. chyba się nagrywa No, nagrywa się nagrywa, tylko nie mam gdzie łokcie położyć, a on tak będzie lepiej. Eee, stoję sobie w korku. W sumie kurde, mogłem w drugą stronę pojechać. Teraz już nie byłoby problemu. No ale nawet nie mam gdzie zawrócić w tym momencie. No ale to nikogo nie interesuje. Mm. Nasza strona, coś tam się rusza. Jest do dupy, oczywiście, o tym mówię. Jest nas trzech. Trzech. Tak. Wy, trzech kolegów. Siedzimy sobie i dubiemy tam przy tej stronie. I nie zobaczymy, co wyjdzie. Ja tam na jakiś wielki komercyjny sukces to nie liczę. Tym bardziej, że strona nie jest zbyt politycznie poprawna. No bo, jak to tak jest do dupy, no to. To, no wiecie, to raczej taka niszowa nazwa, ale idea jest jak najbardziej słuszna. no Zachęcam wszystkich do odwiedzenia, bo... Bo co? Bo ostatnio dużo wpisów się pojawiło, szczególnie wczoraj, dzięki jednej osobie, która się zarejestrowała i zasypała nas rzeczami, które uznawała za dodupne. Oczywiście można się domyślić, o kogo chodzi. O czołową mal polskiej sceny podcastowej. W niektórych kręgach zwaną, znaną jako K. -kropkę. K. -kropka. Tak, K. -kropka. Pseudonim K. -kropka. No jaki korek, ja pierdzielę. No mogłem drugą stroną jechać cholera. Zajmie mi to trochę czasu, niepotrzebnie. No, ręcznie się w każdym razie przyda. Postać sobie na ręcznym trochę można. No, nawet nie, nie włączyłem sobie od słuchu, także nie wiem jak to się nagrywa. No ale ustawione jest tak jak powinno być. Tak, ustawione jest tak jak powinno być. Na najmniejszą czułość. Ostatnio stałem się wyznawcą najmniejszej czułości w mikrofonie. No tylko trzeba go przypaszczyć, trzymać wtedy. A, poza tym co? Czwartek. Ostatni. Przedostatni. Ostatni dzień przed piątkiem <głos> Wczoraj trochę w nocy posiedziałem Dzisiaj mi się chyba już nie uda Bo trochę zaspany jestem o, no, A dzisiaj w pracy miałem takie nudne Mechaniczne zajęcie Więc posłuchałem trochę podcastów Przesłuchałem wreszcie Wanienny odcinek Byskitu I naprawdę jestem pod wrażeniem Pomijając yy, <głos> co, Nie ma co pomijać Fajnie mi to wyszło Jak na amatorską produkcję to wyszło bardzo fajnie nie, nie spalili aż tak dużo gagów, nie gagów, sytuacji. Super, super, super. Można tylko przyklasnąć takim inicjatywom, żeby tak już poważnie się wypowiedzieć na ten temat. A inaczej można powiedzieć, że po prostu było zajebiste. Na pewno nie było do dupy, o. Także niestety nie możemy umieścić informacji o tym na naszej stronie. Bo nie było to do dupy, nie, nie. No i właśnie kołyszemy się powoli na jedyneczce. Na razie zaprzestałem testowania mojego drugiego biegu i ruszania z niego. Tylko jadę jak człowiek. O, znowu ręczny przyda się. Ciemno, noc, gwiazdy świecą, jakieś tutaj migają, migocą, że tak powiem no i wypuściłbym już coś, bo już mi to męczy. Kiedy ja to wszystko przesłucham potem? Albo nie wypuszczę. Straszne, nie wiem, macie też taką, takie parcie, że jak już coś nagracie i, i to leży na dysku i macie świadomość tego, że to tam leży i się starzeje, to czujecie jakąś presję, żeby to wypuszczać, czy nie macie żadnego problemu z tym i możecie nagrywać, nagrywać swoje gadanie do szuflady i, i nic się nie dzieje? Jak to jest z wami innymi? Bo ja to nie wiem, ja cokolwiek bym nagrał, to... Cokolwiek nagram, to chętnie bym wypuszczał wszystko na zewnątrz. Chociaż wiadomo, że nie wszystko się nadaje i poziom tego jest dosyć, dość... Jakby to powiedzieć... Badziewny. Niski. Tak, taki brukowy. Pierwszy podcast brukowy. O, można by takie coś... O. No, badziewie, no po prostu badziewie. Z jednej strony tak głupio aż ludzi tym katować, a z drugiej, nie wiem, jak, jak jeśli chodzi o swoje nagrania, to czasem człowiek traci dystans. Tak, traci dystans i chętnie by to wszystkim wypuścił, żeby wszyscy posłuchali. badziewia a takiego. Uwaga, uwaga, kolejny skok. Czekam na kolejny skok na przestrzeni parę miejsc do przodu. Mm, pewnie nie słychać. Jak posuwamy się. Posuwamy się orając swoim metalowym cielskiem czasoprzestrzeń w, tutaj w pobliżu. Ja. No, ale a propos, mieliśmy, rozmawialiśmy kiedyś o podcastowym słuchowisku, o audiobooku czy czymś tam, to ja myślę, że po tym, co Beskidowcy w, zrobili, to to powinno się kilka osób nakręcić bardziej do tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Ale da się, da się, panowie. I panie, przepraszam. Panie i panowie. Jak myślicie, ile im czasu to zajęło? Ile czasu minęło od poprzedniego odcinka? Przy założeniu, że wypuścili to, od, że wyprodukowali to od poprzedniego odcinka. No aż tak dużo czasu nie minęło. Można, Można jakoś kompromis przyjąć między poziomem, a prędkością, a nakładem pracy na to poświęconym. A tak w ogóle to peskitowcy to jak oni są? Na, studi na studiach, w szkole, w średniej? Na gimnazjum to chyba nie. Czy może już po studiach, może już pracują, co po niektórzy, a niektórzy nie. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Jakoś tak nie... Mm, nie wiem, ale nie, nie słuchałem wszystkich odcinków, więc nie jestem pewien. No, sprawdzam, czy mi się świeci światełko. Czy nie gadam przypadkiem do migającego zoom'a, jak to czasem bywa? Ech. Jeszcze nie zdążyłem go przestawić. O, o. Kolejny żabiskok. Potrzęszczę trochę mikrofonem. Kolejny żabiskok, proszę państwa. Można gadać jak się jedzie? Można. mi tam. No i remonty, remonty budowowy, remonty. To się dopiero zaczęło, to będzie trwać dwa lata, a potem będzie kolejne i kolejne. I to się tak szybko nie skończy. Także najbliższe kilka lat spędzimy tutaj w otoczeniu panów w oczarownych koszulkach i ciężkich maszyn budowlanych dzielni pracujących dla naszego przyszłego szczęścia i naszej przyszłej, naszej szczęśliwości komunikacyjnej, o, można tak powiedzieć. No bo posiadanie tramwaju niedaleko swojego miejsca zamieszkania to jest jednak wyznacznik yy, jak to się mówi, cywilizacji, a? mieszkania w mieście, o tak. Tramwaj oznacza, że mieszkasz w mieście tak naprawdę. No bo autobusy to jeżdżą wszędzie czy tam busy, whatever. Jeszcze dwa skoki chyba to zajmie, zanim się uwolnię spod tego, z, z ramion tego kochającego i nadopiekuńczego korka. I z tej bliskości tutaj innych współtowarzyszy. Bliskości współtowarzyszy podróży zamkniętych w osobnych metalowych puszkach stojących tutaj w rządku karnie korek. Ja myślę, że o, korku mogłoby, o, korkach, przepraszam, o korkach mogłoby powstać wiele różnych utworów różnego rodzaju, nie tylko literackich, słowno-muzycznych, depresyjno-potępieńczych. Nie wiem, whatever. Strasznie krótkie światła są swoją drogą. Przecież to dwa auta przejadą, może trzy. Dramat jakiś. Gadam, gadam, gadam. Cały czas. O, no nie, no teraz to już w ogóle jakaś porażka. Nie powinienem tą stroną jechać stanowczo, nie powinienem jechać tą stroną. Po raz kolejny się przekonuję, że to jest zły pomysł. Ale myślałem sobie, że skoro jest wieczór, to może będzie jakiś przejazd normalny, ale dupa. Gówno. Dupa, dupa, dupa, dupa. No, ręka mi już tu ściepnie. Miga bateria? Nie wiem. Nie widzę, bo ciemno jest. Także nawet nie wiem, czy mi bateria nie migał przypadkiem. I potem się nie okaże, że o, nie nagrało się nic. Pusto, pusto. Kurde. Czego nie lubię? Podjeżdżania takiego po kawałku. Już niech stoi tak, jak stoi. Niech czeka, aż się przesunę, a nie podjeżdża. Podjeżdżanie jest do dupy. Ruszać ten ciężki, metalowy przedmiot. Żeby tylko nie wiem, parę centymetrów się przesunąć do przodu. Co, co to daje? Daje to, nie wiem, złudzenie poruszania się w korku? Bez sensu. Poza tym, co to takie jest w stanie na, na, na hamulcu, że świeci ten hamulec z tyłu? Światła, przepraszam. Po co trzymać? Ręcznego nie ma? Kurde. Aż tak często nie podjeżdżamy, żeby cały czas trzymać hamulec z nogą. A jak się trzyma ręczny, to jest wygodniej. O, ludzie nas mijają tutaj, ekspresowym chodnikiem. No niestety my stoimy na pasie dla wolnobieżnych pojazdów. Chodnik ekspresowy pozostawiliśmy ludziom. Gwiazdki migocą, hej. I samolot też, hej. Kurde, boję się, że tam jest z przodu zarypane wszystko. I nie będzie gdzie wjechać. Ja pierdzielę, ale się wpakowałem. Kurde. To był stanowczo zły wybór. Bardzo zły. Dramatycznie zły wybór to był. Jest zielone. Jak daleko pojedziemy? to jest pytanie. to jest wielka niewiadoma drogowa. Ty no bez jaj. Strasznie krótkie to światło. To jest jakiś skandal. No może tym razem się uda już przejechać, ale no nie wiem ręczny jeszcze raz. Ostatni mam nadzieję. No także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to już jest koniec. Przepraszam. Że to będzie ostatni postój. Tłustoczwartkowy postój. Ostatni. A, bo dzisiaj tłusty czwartek. Nażarłem się pączków w pracy. No, to było coś. Tyle pączków, ale były strasznie jakieś takie chemiczne chemiczny Ali z Iraku. Straszne były. Takimi pączkami to można by wytruć niejedną wioskę. Ale co tam? Darowanemu pączkowi się pod, pod, pod ten podlukier nie zagląda. Tak, i w nadzienie. O. W nadzieniu na lepsze czasy, nadziei beznadziejne. Albo pączki są z nadzieniem różanym i beznadziejne tak w telewizji mówi. Pan Blikle od pączków. Pączkowy guru, magnat. Król Pączków Polskich, pączki beznadziejne. Pączki jak pączki. Pączki jakie są, każdy widzi, pączek polski, okrągły, smażony, zielone będzie. No, to do zobaczenia się z Państwem, do usłyszenia, whatever, co tam, co tam kto woli. Jeszcze trochę... Jeszcze samochody z drugiej strony, to przez nich taki korek. Teraz się nie zmieszczę. A, ręcznego nie spuściłem Dajesz, dajesz. No co oni jadą? Już jest... Kurde, to już jest hamstwo. Ile ich jeszcze pojedzie? Jadam na Czerwonym do Ostatka, no nie ma Ja nie ma Jadą i nie patrzą A benzyna dzisiaj podróżowała 4,74, piątka. Bieda Nie ma za bogato. No, jak tam mój objazd? Nie ma za bogato. Mikrofon mi się przekręcia robi, nie jest tak źle nie ma co narzekać No ale ci kretyni stojący naprzód mi tu zakorkują wszystko A, jest, zmieszczę się, zmieszczę się, zmieszczę się, no, znajdują się jakieś ochodnice jazdy pod prąd I którędy wyjedziesz w Macie coś takiego, że czas, jak jeździcie cały czas jedną drogą Albo jeździcie drogą cały czas w jedną stronę I nagle jedziecie w drugą stronę To wam się wydaje ona strasznie dziwna? Macie takie coś? To jest ciekawe zjawisko Na grach to już kiedyś, dawno temu zaobserwowałem Że ten sam tor jechany w drugą stronę Wydaje się zupełnie inny Ale w rzeczywistości jest tak samo Jak się jedzie normalnie samochodem Ten sam efekt jest bo jest to jest niesamowita tajemnica przyrody I co teraz będzie? Czy uda mi się szybko wyjechać? Mojego magicznego skrótu... Nie wiadomo! <śmiech> Nic nie wiadomo Nic nie może przecież wiecznie trwać Dajesz, dajesz, dajesz, bo mi się światło skończy. Nic nie może przecież wiecznie, tr wiecznie trwać. Za miłość przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Jejku, jakie drogie, paliwo 4,89. Tam miałem po 4,74. A bo ja ostatnio tankuję w Tesco. No to trochę dziwne jest, nie? Paliwo z Tesco. Ale tam cysterny z Orlenu podjeżdżają więc nie wiem co już myśleć no, no Jan tankuje tam, bo tam jest najtaniej na Orlenie 489, na Tesco 474 proszę bardzo pewnie jakieś nieuczciwe dopłaty stosują nieuczciwą konkurencję, wszystko jest nieuczciwe co tańsze tak? a wszystko co komercyjne to jest B jak wspomniał, kto to wspomniał Diadlo w podcaście Pichontarium odcinek bodajże 25, który dzisiaj też przesłuchałem no, nadrobiłem też pichotarium Ostatnio. Dzisiaj. I nadrabiam też słowo tak nie Na razie przesłuchają dwa odcinki, chyba dwa jeszcze przede mną. No, ciekawe, jak bardzo będzie sumować moje gadanie teraz. Ale tutaj jest korek. Jedźmy, jedźmy. Nie stojmy tak. Nie ma stania, nie ma stania synek, nie ma takiego stania, jedziemy Wszyscy jedziemy Jedziemy do przodu, pomału, bo pomału, ale jedziemy Nie ma takiego wystawania na ulicy. Łomatko wow, w lewo ktoś skręca Zdąży, zdąży, dążył Dobry jest tak skręcają w lewo. Ja nie wiem, co oni widzą w tym skręcaniu w lewo. Przecież udowodnione zostało przez amerykańskich naukowców, że każdą drogę można pokonać tylko skrętami w prawo. Prawda? Prawda. Udowodnili. A wiedzą, co mówią amerykańscy naukowcy wiedzą, co mówią. Na pewno jakiś grant został na to przyznany z środków federalnych czy jakichś tam innych. Skomplikowane, profesjonalne badania naukowe zostały przeprowadzone Potwierdzone w praktycznych yy, badaniach Testach Jak to się ten nazywa, te praktyczne? Testach, no, co jest praktycznego? W Eksperymentach, o! Kurde, słownik mi się kurczy na starość Też tak macie? Zauważyłem, że strasznie mi się słownik skurczył Nie wiem od czego czytania Facebooka i blipa chyba. i Od nieczytania książek. No, ale kiedy czytać te książki? No kiedy? Ludzie nie ma kiedy. Z książek to ja mogę czytać e, książkę do, do Java na przykład albo do PHP. -a. Ostatnimi czasy, jak już się wziąłem z tego WordPressa, to może odkłuczę swoją książkę do PHP i MySQLa. to tego zrobić, no co nie przychodzisz? Nie przychodzisz, trudno Co za ludzie Uuu, samochód mi zaraz zdechnie To była redukcja z trójki na dwójkę A teraz, czy spotkamy się z panem na rondzie? Spotkamy się, zwolnił. Tutaj koło nas to ludzie tak lubią sobie przejechać na krechę przez to rondo, bo takie jest ułożone śmiesznie I wydaje im się, że, że mogą, mogą, bo oni jadą I Jak jadą szybko, to znaczy, że mogą wpaść na to rondo i przejechać przez nie A tu dupa, bo wszyscy mają takie same prawo do tego ronda. Tak, bo wszystkie ronda nasze są i wszystkie wjazdy na rondo są nasze Wspólne? i jestem już prawie, prawie, prawie jestem jestem prawie, prawie na miejscu bo mój Big Mama z Ameryka z Ameryka, my Big Mama z Ameryka My, my tu my przywiozła przywiozła mnie to Big Mama z Ameryka dawno temu, uda, dawno to było ze Lwowa my przyszli, przyjechali mi ze Lwowa zalowowa zauwałem się jechało. Leah, eee, dupa. No to jesteśmy na miejscu. Prawie. To jest baja, pod tytułem PC Courier. Bo <gry> tak.